Ten program został zrealizowany dzięki innym darom partnerów, służby, będzie i widzów tak A Jezus rzekł im, idźcie na cały świat i głoście ewangelii. A oni poszli i głosili wszędzie, a Pan był z nimi i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. To jest Twój dzień, by doświadczyć cudu. Mamy dziś szczególny program. Chciałbym zaprezentować Wam nagranie z udziałem Catherine Kuhlman. Naucza ona o pocieszeniu w czasie trudności. Chciałbym co jakiś czas w naszym programie, być może raz w miesiącu, prezentować Wam jedno z nauczeń nagranych przez tę Ewangelistkę. Pan użył jej jako swego naczynia, by dotknąć mojego życia i modlę się, by użył nauczania, które za chwilę usłyszycie, by dotknąć również i was. Przygotujcie zatem swoje serca, by przyjąć przesłanie od naszego drogiego Jezusa. Wierzę w cuda, ponieważ wierzę w Boga. I ponieważ wierzę w Boga, oglądam cuda. I jeśli nie macie nic przeciwko, chciałabym otworzyć dzisiaj przed Wami moje serce. Będzie to taka rozmowa z serca do serca. I mam nadzieję, że nim skończę. Zrozumiecie, w jaki sposób Bóg postępuje z nami jako ludźmi. Pamiętajcie, jeśli należycie do rodziny ludzkości, będziecie napotykać problemy. I napotykacie je, a wasze serce bywa łamane. Przeżywacie cierpienia, gdyż należycie do ludzkości. Zostałam zbawiona w wieku 14 lat, a następnie przyjęłam powołanie, aby głosić Ewangelię. Moje powołanie było równie niepodważalne, jak moje nawrócenie. Mówię teraz to do tych, którzy nie akceptują służby głoszących kobiet i twierdzą, że ponieważ jestem kobietą, to nie mam prawa nauczać. To nigdy nie, nie zraża mnie. A wiecie dlaczego? Ponieważ moje powołanie od Boga jest równie niepodważalne jak moje nawrócenie. Po prostu musiałam zacząć je wykonywać. Byłam bardzo młoda i niedoświadczona. Wiedziałam jedynie, że Jezus wszedł do mojego serca. Wiedziałam, że znalazłam coś cudownego. Wiedziałam jedynie, że Jezus wybaczył moje grzechy. Rozpoczęłam służbę w Idaho i nigdy nie zapomnę. Moja starsza siostra i ja, śmiejemy się z tego do dzisiaj. I brzmi to dla nas zabawnie. Moja starsza siostra była w Spokane w stanie Waszyngton. Gdy dowiedziała się, że jej młodsza siostra, czyli ja, byłam w Idaho i nauczałam. Żyłam na bułkach za 5 centów. Nazywaliśmy je maślane rożki. Jadłam maślane rożki na śniadanie, na obiad i na kolację. Poszłam pewnego dnia do sklepu i kupiłam za 15 centów parę ponczoch. Były to najtańsze pończochy, jakie można było kupić. Nie miałam już wtedy żadnej pary i kupiłam sobie pończochy za 15 centów. Ostatnie 15 centów, jakie miałam. Kiedy przyszedł telegram od mojej starszej siostry, która usłyszała, że głoszę, wiecie co mi w nim napisała? Nie spytała, czy czegoś potrzebuje. Ani nie powiedziała, że wysyła mi 5 dolarów. A 5 dolarów w tamtej chwili byłoby dla mnie jak 500. Ale napisała, upewnij się, że twoja teologia jest poprawna. I Bóg mi świadkiem, że nie wiedziałam wówczas, co znaczy słowo teologia. To dopiero były czasy. Spałam w szopie dla indyków. Nie pamiętam już dokładnie gdzie, ale około 12 lub 15 mil od Coldwell w stanie Idaho. To nic więcej niż skrzyżowanie. Pamiętam, że był tam jeden duży sklep. Kilka małych sklepików. i mieli też kościół od dłuższego czasu zamknięty gdyż społeczności nie było stać na utrzymanie pastora błagałam ich, by pozwolili mi w nim głosić a oni odrzekli, wiesz nie masz nic do stracenia, gdyż i tak jest zamknięty a być może uda ci się coś wypracować błagałam ich dalej i w końcu zgodzili się dodali jednak nie mamy dla ciebie noclegu odrzekłam nic nie szkodzi rozejrzałam się po mieście myślałam nawet o nocowaniu kogoś w domu ale pewna kobieta powiedziała nie mamy pokoju dla gości ale mamy szopę dla indyków zapewne nie wiecie co to takiego spróbuję wam wyjaśnić to miejsce do do wylęgania indyków kiedy przychodzi sezon Kobieta powiedziała, wysprzątam je, wstawię tam łóżko, toaletkę i miskę do mycia. Powiedziałam, dobrze. I tym sposobem spałam w szopie dla indyków. Jedyne, o czym potrafiłam nauczać, to było zbawienie i narodzenie na nowo. To było cudowne. Pamiętam, gdzie obchodziłam moje szesnaste urodziny. W Emmet w Idaho. Mam zdjęcia na dowód. Wiedziałam jedynie, że chcę dla Boga zdobyć świat. Byłam jak jednoosobowa armia, gotowa zdobyć świat dla Boga. Wszystko było dla mnie cudowne i ekscytujące. Nigdy nie byłam fizycznie wyczerpana. I wtedy nadszedł dzień, w którym otrzymałam wiadomość. Wiadomość, że mój ojciec został zabity. Było to pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Bóg jedynie wie, jak bardzo kochałam mojego tatę. To był pierwszy raz w życiu, gdy ogarnął mnie smutek. Pierwsze cierpienie, jakie przyszło do mojego życia. Mój tata. Mój tata został zabity. Nie zdążył usłyszeć ani jednego mojego kazania. Nabożeństwo żałobne odbywało się w małym, baptystycznym kościółku. Nie pamiętam ani jednego słowa, które wówczas wypowiedziano, ani nawet żadnej piosenki. Pamiętam jedynie, że zanim zamknięto trumnę, Wyciągnęłam rękę i położyłam ją na ramieniu taty. Na ramieniu, na którym jako mała dziewczynka kładłam głowę, gdy bolał mnie ząb. Było tyle ojcowskiej siły, współczucia, ciepła i pocieszenia w ramieniu mojego taty. Położyłam więc moją rękę na Jego ramieniu. I wówczas zrozumiałam, po raz pierwszy w życiu, czym jest prawdziwa moc martwych wstania. Doświadczałam czegoś, czego nigdy wcześniej nie znałam. Doświadczałam drogocennej obecności Jezusa. Czy chcecie wiedzieć, jak czuły jest ten, kto przechodzi przez cierpienie? Czy naprawdę chcecie wiedzieć? Czy chcecie poznać realność Jezusa Chrystusa? Czy chcecie poznać Go jako osobę? Idźcie zatem do Doliny Łez. Przejdźcie przez Getsemane. Dlaczego, jak sądzicie? Mogę przynieść Wam pociechę. Dlaczego, spytacie, mogę być Wam pomocna w godzinie smutku? Żadna osoba nie może dać drugiej niczego poza tym, czego sama doświadczyła. Bóg wziął naczynie i nalewa z niego do drugiego naczynia. Moje życie stało się bogatsze. Nie byłam już więcej tą samą osobą. Również w mojej służbie zaszły trwałe zmiany. To było bogatsze i głębsze życie. Czy kiedykolwiek Twoje serce zostało złamane? Czy wiesz, co naprawdę znaczy uświęcenie? Czy wiesz, dlaczego mogę opowiadać Ci w kółko, jak wiele ono kosztuje, a jednak jest warte swej ceny? Mogę opowiadać Ci o cenie, gdyż ją znam. Najważniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam i największa ofiara, jaką kiedykolwiek poniosłam miała miejsce na stacji kolejowej w Los Angeles, w Kalifornii. Była to najważniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. Największe poświęcenie, jakiego w życiu dokonałam. Kochałam kogoś kochałam głęboko, gdyż w nic nie angażuję się połowicznie. W jakiś sposób Bóg złożył we mnie ogromne pokłady miłości. Ja także jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Czasami myślę, że aż do bólu człowiekiem. Dokonałam jednak wyboru i wybrałam mojego mistrza, i życie w służbie dla niego. Postawiłam go na pierwszym miejscu. Kiedy wsiadałam do pociągu na tamtej stacji kolejowej w Los Angeles, mój cały dobytek stanowił kostium, który miałam na sobie. Sukienka, którą nazywałam sukienką do kazań, a którą miałam w torbie i Biblia. I nie słyszałam wówczas gwizdka pociągu. Nie słyszałam turkotu kół lokomotywy. Ale pamiętam tamten dzień. Podjęłam wówczas decyzję. Bóg nalewa ponownie do kolejnego naczynia. Czasami naczynie jest ciemne. Czasami jest z gliny i nie można przez nie nic zobaczyć. Ale wielka dłoń mistrza nalewa do niej. I nalewa ponownie, do kolejnego naczynia. Tamten pociąg zabrał mnie do Franklin, w stanie Pensylwania. And I had little... wynajęłam mały pokój w klubie kobiet biznesu w tym mieście z jednym oknem ale podjęłam decyzję i wybrałam pana na moim pierwszym nabożeństwie było dokładnie 38 osób ale mój przyjacielu to był dopiero początek służby, którą znasz dzisiaj. To był początek ponadnaturalnej mocy Bożej. W moim życiu i służbie. Tydzień później, podczas nabożeństwa, pewna kobieta wstała i powiedziała, Wiesz, kawę? Wczoraj wieczorem, gdy głosiłaś, siedziałam na sali i coś się ze mną stało. Zostałam uzdrowiona Bożą mocą. I byłam tego tak pewna, że aż poszłam dzisiaj do mojego lekarza, by mnie przebadał. I on zweryfikował moje uzdrowienie. Poznałam sekret. To była moc Ducha Świętego. Użył On naczynia złożonego w Jego dłoniach i poddanego Mu. Duch Święty nie prosi o złote naczynia. Nie prosi też o srebrne prosi o naczynia, które będą mu poddane. On weźmie te poddane naczynia i naleje z nich. Naleje z nich w kolejne naczynia i ja spoglądamy czasem przez łzyku Bogu i mówimy. Ojcze, nie rozumiem, czemu pozwoliłeś, aby ta rzecz mnie spotkała? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego? Pamiętaj, on nigdy nie popełnia błędów. Mocna ręka mistrza nalewa znaczenia. Za każdy kamień, który posiniaczył moje stopy. Za każdy pagórek, jaki zdobyłam. Za każdy ból mojego serca, jakiego doświadczyłam, oddaję mu chwałę, gdyż to on stał za doświadczeniami, które mnie wzmocniły. teraz te łzy, które napływają Wam do oczu. Czy nie rozumiecie? Czy nie możecie zrozumieć, że Pan nigdy nie popełnia błędów? Nigdy, zapewniam Was. Dziś, gdy patrzę wstecz na moje życie, Dziękuję mu za te doświadczenia. Dziękuję mu. Nie byłabym dzisiaj taką, jaką jestem. Nie byłabym w stanie wam pomagać. Gdybym nigdy nie poznała, czym jest złamane serce, czym jest smutek, gdybym nigdy nie została zraniona, czy gdybym nigdy nie zapłaciła ceny, Nie rozumiałabym bólu Waszych serc, ani ciężaru, jaki nosicie. Nie mogłabym Was zrozumieć, gdy nastanie ostatni raz, kiedy Pan naleje znaczenia. ostatnie napełnienie. I Pan zabierze nas z tej ziemi do swojej obecności. To modlę się, bym usłyszała z Jego ust słowa Dobrze wykonałaś swą pracę, sługo dobry i wierny. Tylko o to proszę. To cenne słowa, które wszyscy pragniemy usłyszeć. Pamiętajcie, nie ma takiej rzeczy, której Wszechmogący Bóg nie mógłby dla Was uczynić. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. To, co usłyszeliście z ust Panny Kulman, wciąż jest bardzo ważne. Wciąż tego potrzebujemy. Każde Jej słowo jest wciąż aktualne i skierowane do Ciebie. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za to, że nas nigdy nie porzucisz ani nie opuścisz. Tego dnia, gdy spotkamy Cię twarzą w twarz, my także pragniemy usłyszeć od Ciebie słowa pochwały. Panie, odpowiedz dziś na każdą modlitwę. Usłysz wołanie swego ludu w potężnym i pełnym chwały imieniu Jezus. Amen. Amen. Chciałbym polecić Wam z CD z nauczaniem Katryn Kulman. Zawiera ona trzy głoszenia. Czy poznamy naszych ukochanych, część pierwsza i druga? Oraz wskrzeszczenie Łazarza. Pragnę wysłać Wam tę płytę, ponieważ to nauczanie dotknęło mojego życia i porusza mnie do dzisiaj. Często słucham ich jeżdżąc samochodem. Napiszcie zatem do nas na adres podany u dołu ekranu, a wyślemy Wam płytę w podziękowaniu za wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. Jak modlić się o swoich bliskich, by zostali zbawieni? Gorąco polecam tę książkę. Jest ona darmowym prezentem dla Was. W przyszłym tygodniu będę kład ręce na wszystkie prośby o modlitwę, które nadeślecie. Jak pamiętacie, zapraszałem do nadsyłania prośb o modlitwę o Waszych bliskich. Przez cały następny tydzień będę podczas programu kładł ręce na Wasze prośby modlitewne, więc gorąco zachęcam Was do nadsyłania ich, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wierzę, że rok 2008 to rok zbawienia naszych bliskich. Gościem kilku naszych programów był Jensen Franklin. Gorąco polecam jego książkę na temat posła. Brat Franklin omawia w niej rodzaje postu, które podaje Biblia, jak dobrać ten odpowiedni dla siebie, związek między postem a modlitwą oraz podstawowe elementy skutecznego postu i jakie rezultaty w ciele, umyśle i duchu przynosi post. To pozycja nadwyraz potężna i ponadczasowa. Gorąco ją polecam. Na jej tylnej okładce jest napisane Poznaj sekrety biblijnego postu, który przemieni Twoje życie. Ta książka jest dla Was za wsparcie dla naszej służby w wysokości minimum 25 dolarów. Piszcie na adres u dołu ekranu lub dzwońcie na numer naszej infolinii. Benny Hinn Ministries voluntarily conducts an annual audit by the independent public accountants Stanfield and Odell of Tulsa, Oklahoma. All contributions are tax-deductible in accordance with IRS regulations. Benny Hinn Ministries is accountable to all municipal, state, provincial, and federal government agencies with our ultimate accountability to the Lord Jesus Christ and to you, our ministry partners.